Pewien człowiek, który był sierotą i nie miał rodziców, tak opowiada o sobie. Urodziła mnie kobieta, której nie znałem. Wychowywała mnie kobieta, która znalazła mnie przypadkowo. Nie znam swojej przeszłości, mojego rodowodu. Nie znam dziedzictwa. Teraz, gdy spotykam kogoś, kogo nie znam, patrzę na niego z respektem. Bo kto wie, któraś z tych spotkanych kobiet może być moją matką. Któryś z tych spotkanych mężczyzn może być moim ojcem. List liście apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5, czytamy Jeżeli powiem przez przestępstwo jednego, czyli Adama, śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymają obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą, w życiu z powodu jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego – czyli Jezusa – sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka – Adama – wszyscy stali się grzesznikami – tak przez posłuszeństwo jednego, czyli Jezusa, wszyscy staną się sprawiedliwymi. W naszym ludzkim życiu tak bardzo liczy się rodowód. W Polsce ludzie dzielili rodowody na szlachecki, mieszczański i chłopski. Człowiek, który urodził się w biednej rodzinie, chłopskiej rodzinie, nie mógł nawet marzyć, że kiedyś będzie szlachcicem. Taki podział ustanowili ludzie. A jak ustalił to Stwórca, Bóg, w świecie duchowym? Jak czytaliśmy powyżej, ci, którzy rodzą się z ojca i matki, należą do rodziny nieposłusznego Adama. Gdy jednego dnia przychodzisz do Chrystusa i Jemu w posłuszeństwie poddajesz swoje życie, zamieszkuje w Tobie Duch Boży i przechodzisz z rodziny Adama do rodziny Chrystusa. W ten sposób zaczynasz nowe życie i zmienia się Twój rodowód. Stwórca w ten sposób zmienia Twoje świadectwo urodzenia i imię Twoje zostaje zapisane w Księdze Życia. Tak jak czytamy w ostatniej Księdze Biblii w Księdze Apokalipsy, rozdział 20. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgę, i inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I może wydało zmarłych, co w nich byli, i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia, to jest śmierć druga. Jezioro Ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł, zapisany w Księdze Życia został wrzucony do Jeziora Ognia. To w kim bierze początek twój i mój rodowód bardzo się liczy. Czy twój rodowód nadal należy do Adama? Czy należy już do Chrystusa? Tam, na końcu historii świata, otwarte będą księgi. Będzie też otwarta Księga Życia, albo jak inaczej, jest ona nazwana Księga Baranka. Czy Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? To jest bardzo ważne, bo od tego zależy nie tylko jaki jest Twój rodowód, ale też gdzie znajdziesz się w wieczności. Zapraszamy do wieczności i zapraszamy do słuchania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 o tym, aby zmienić drogę. Hej ty powiedz mi no powiedz mi, a ja kierunek zmienić Ci pomogę. Hej ty powiem Ci tak powiem Ci, że blisko Ciebie jest Jezusa miłość. Ewangelia Jana, rozdział 21, wersety od 1 do 14. Po tych wydarzeniach Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberskim, a było tak.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 Podobnie podał im rybę. To już po raz trzeci, po zmartwychwstaniu, ukazał się Jezus uczniom. Jeszcze raz wrócimy do wydarzeń opisanych w początkowych wersetach tego rozdziału. Pan Bóg w niezwykle delikatny sposób zapewnia Piotra nie tylko o tym, że jest on ciągle kochany przez Boga, ale że Bóg chce go użyć, by stał się błogosławieństwem dla innych. Wraz z pozostałymi uczniami miał spotkać się z Jezusem w Galilei. Piotr i pozostali uczniowie posłuchali tej instrukcji i poszli do Galilei, gdzie czekali na Jezusa. Czekali, czekali, ciągle czekali, aż wreszcie impulsywny Piotr miał tego dosyć. To nie był ktoś, kto usiadłby sobie wygodnie w fotelu i zajął się czytaniem prasy czy rozwiązywaniem krzyżówek. Piotr nigdy nie lubił czekania. W pewnym momencie oznajmił pozostałym uczniom i dał łowić ryby. A pozostali uczniowie też już mieli dość ciągłego czekania na Jezusa Który miał się pojawić, ale ciągle go nie było Więc na stwierdzenie Piotra odpowiedzieli Idziemy z tobą Wyszli z domu, wsiedli do łodzi Ale tej nocy nic nie złowili Ja też nie lubię czekania Moja żona często narzeka na to, że nie potrafię poczekać na przykład do świąt z prezentem, ale już dużo wcześniej zdradzę córką. co chcemy im dać. Nie lubię czekać na to, aż na przejściu zapali się zielone światło, na wizytę lekarza, na to, że wreszcie zadzwoni telefon, na to, że kopiarka wreszcie będzie gotowa do kopiowania, aż przejdzie faks, aż otrzyma odpowiedź na modlitwę. Po prostu nie lubię czekać. Czekanie jest tak trudne, szczególnie gdy czekam na to, aż Bóg zadziała. Często wydaje mi się, że Bóg działa jakby zbyt wolno ale czekanie, oczekiwanie jest bardzo ważną częścią duchowej dyscypliny. Może ono być ostatecznym testem dla naszej wiary. Jeśli czekamy na Boga, będziemy błogosławieni. Gdy stajemy się niecierpliwi w naszym czekaniu i bierzemy sprawy w swoje ręce, będziemy mieli kłopoty. Prorok Izajasz zachęca tych, którzy czekają na Boga, by uczyli się od tych, którzy pokazali nam, jak winniśmy czekać. Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz siebie Boga działającego dlatego, który go oczekuje. W Biblii możemy znaleźć mnóstwo przykładów osób, które zdecydowały się czekać i były błogosławione. I przykłady życia tych osób, które nie chciały czekać i poniosły tego bolesne konsekwencje. Abraham miał czekać na urodzenie się Izaka, ale tak się zniecierpliwił, że postanowił pomóc Panu Bogu. Urodził się Ismael. Niecierpliwość Abrahama odłożyła Boże błogosławieństwo kolejne 40 lat i doprowadziła do zamieszania, które trwa do naszych dni. Jakub miał czekać na Boga, który miał mu błogosławić. Jego niecierpliwość sprawiła, że ukradł błogosławieństwo swojemu bratu. Z tego powodu nie stracił życia. Ta niecierpliwość sprawiła, że musiał być na banicji przez 20 lat. Józef musiał czekać trzynaście lat w niewoli i w więzieniach na chwilę, w której Bóg go uwolnił. Bóg wynagrodził jego cierpliwość w ten sposób, że stał się jedną z najważniejszych osób w państwie faraonów. Jozue musiał czekać siedem dni, podczas których okrążali mury miasta Jerycho, aż Bóg wynagrodził to cierpliwe oczekiwanie i posłuszeństwo, rozwalając mury miasta Dawid, wyznaczony na króla, musiał czekać czternaście lat na wygnaniu, zanim Bóg wynagrodził jego cierpliwość i uczynił zeń wielkiego władcę. Tak mówi o tym sam Dawid. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech Twoje serce będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Izrael czekał na przybycie Mojżesza. Maria czekała przez dziewięć miesięcy na narodziny Jezusa. Jezus czekał na Samarytankę przy studni. Maria i Marta oczekiwały na przyjście Jezusa, gdy zachorował ich brat Łazarz. Jezus czekał trzy dni na swoje zmartwychwstanie. Osoba, która żyje życiem posłusznym i poddanym Bogu, jest osobą, która powołana jest do tego, aby czekać. Czy czekasz przed Bogiem w jakiejś sprawie? Jakie plany poczyniłeś w międzyczasie? Co wiąże się z tymi planami? Może być tak, że jakaś inna osoba chce, byś przyłączył się do działań, które ona prowadzi. Może zamiast bezwolnego, nieprzemyślanego, nieprzemodlonego, zrobię to z tobą, warto znaleźć chwilę, by się o to pomodlić i poprosić Boga o jego prowadzenie. Bądź tu ostrożny, szczególnie gdy to, w co masz się zaangażować, było czymś, w co byłeś zaangażowany, zanim stałeś się uczniem Jezusa. Myślę sobie, że być może Jezus ociągał się z objawieniem swojej obecności uczniom czekającym na nim w Galilei, aby poddać testowi ich, ich cierpliwość i posłuszeństwo powołaniu, jakie skierowało wobec ich życia. Jeśli tak było, Piotr nie zdał tego testu, dlatego że wrócił do starego stylu życia. Zobą i piekłem, chcę usłyszeć znów Twój śmiech, dokąd nie pójdę tam jestem. w Tobie zasnę i budzę się, i naprawdę nie umiem, ani kochać, ani chcieć. Jakby wcześniej nic nie było Taki prosty jest Jest Twój wdzięk W moich dłoniach Twoja miłość Dokąd nie pójdziesz tam będę Nie uciekniesz Znajdę Cię Między sobą i piekłem Ty Słyszysz mój śmiech, dokąd nie pójdziesz tam jestem, we mnie zaśnij i obudzę. czuję czulej naprawdę nie umiem ani kochać, ani chcieć, ani kochać, ani chcieć.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 Przed pytaniem czytam fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 19, wiersze 16-22. A oto podszedł do Niego, do Jezusa, pewien człowiek i zapytał Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział, oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swojego bliźniego, jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec. Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Pytanie. Co łamie ciebie? Prawo Boże czy łaska Boża? Co złamie ciebie? Przykazania Boże czy miłość Boża?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 Co łamie ciebie? Prawo Boże, czy łaska Boża? Co złamie ciebie? Przykazania Boże, czy miłość Boża? Odpowiedzi szukamy w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 19, wiersz 2 do 9. Każdy, kto znajdzie odpowiedź, taką, jaką znajdziemy w Piśmie Świętym, może telefonować już teraz na numer.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 931 1401 Obydwa telefony. Numer kierunkowy 773. Uzdrowiciel, reportaż Waldemara Sperczaka. Urodziłem się w Piasecznie, w okolicach Warszawy. No, dzieciństwo w zasadzie bardzo mile wspominam. Później, jak miałem 15 lat, zainteresowałem się sztukami walki, ponieważ byłem zawsze słaby w szkole, odrzucany, poniżany. Zainteresowałem się sztukami walki, karate. No i to pochłonęło około 11 lat mojego życia, do tego stopnia, że byłem później już instruktorem. To mnie zafascynowało. Jak go poznałam właśnie, to on był w kółku karate, na Przysgipisie i, i miał taki grono kolegów bardzo dobrych. I ponieważ tamte koleżanki i żony też one tam uczęszczały na te wszystkie zajęcia, to ja mówię, to ja też będę uczęszczała, bo to mi się przyda, się po, się po, po prostu pogimnastykuję trochę, mi na, wyjdzie mi na zdrowie. Nawet jeszcze było judo i byłam, zawsze miałam śniaki, to na, y, to na rękach tutaj całe, całe barki, no bo się uczyłam po prostu padać wtedy, także, no ja chodziłam tak, bo ja wolę no ja pływać, a karate jako takie to mnie nie interesowało, ale chodziłam tylko dla niego, żeby hmm. razem spędzać czas, żeby razem być. E, zacząłem studiować, ściągać książki z zachodu, e, dużo spotkań, e, buddyzm, zen, wszystko to jest podkładem te, tych te wschodnich sztuk walki. Ale później zauważyłem jedną taką cechę charakterystyczną jakąś w tym wszystkim, że po pierwsze jest tam agresja, po drugie w grupie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, to znaczy... E, koledzy zamieniali się żonami, zdrady małżeńskie. E, byłem zawiedziony tym, bo widziałem na własne oczy e, relacje między ludźmi ukła układy, układziki, nerwalizacje o stołki, e, o opozycję jakąś. E, bardzo dużo było poniżania innych ludzi. E, powiedziałbym nawet sadyzmu w sensie takiego psychicznego że ci ludzie, że my ja, ja powinienem się zacząć zmieniać, ale nie ma tych zmian. Coś, mówię, coś tutaj jest nie tak. Karate, to mi się kojarzyło, honor, czystość, a tutaj się robi totalny, totalny bajzel w tym wszystkim. I to zostawiłem. Nie widziałem, nie widziałem po prostu korzyści, jakie powinny w tym wszystkim być. I, no i, i dzieliśmy ślub, ale po ślubie nie mieszkaliśmy razem, bo on mieszkał u swojej mamy, a ja mieszkałam u swojej mamy. I tak spotykaliśmy się, jak na narzeczeństwa. Leszek ju, już myślał, żeby, żeby z Polski wyemigrować, bo było bardzo ciężko, my nie mieliśmy żadnych perspektyw, po prostu, żeby razem mieszkać. I mówiliśmy, no takiego życia to nie może być już. No. I pojechaliśmy do, do tej Anglii i z zamiarem już, że po prostu, że gdzieś wyemigrujemy. A składaliśmy wtedy wnioski do Kanady. I oni powiedzieli nam, no że taka sprawa to potrwa około pół roku to było, jak oni powiedzieli, już nie pamiętam trzy dokładnie, miesiące. ale około, no może było to trzy miesiące. No to ja powiedziałam, słuchaj, ja mam tylko urlop przez miesiąc. Jeśli ja nie wrócę, to mnie wyrzucą z pracy i, i mam bramę zamkniętą. Także ty tutaj zostań, taki pilnuj sprawy, a ja wrócę do Polski, i to był rok 80, to było w listopadzie, a ja wrócę do Polski i jak tylko coś będzie, także to, no, po tych trzech miesiącach, to ja po prostu przyjadę, bo miałam już paszport. Takie były te... I ja wróciłam do Polski. I wróciłam do Polski i 13 grudnia stan wojenny mnie zastał. I jak ja to usłyszałam, to byłam zgotana zupełnie. No, telefony odcięte było, wszystko odcięte, żadnego, nic kontaktu nie mieliśmy z sobą przez rok. I dopiero po roku chyba odblokowali telefony, mi się wydaje, to był rok. Tak, i pierwszy telefon był po, był po roku. On, y, on nie chciał wrócić, powiedział, że za żadne skarby świata już nie, no już nie wróci. To, no to był szok, tam myśleliśmy, że tutaj Polaków wywożą gdzieś na Syberię, że tu będzie rzeź po prostu, że tu przejadą czołgami. Było, bardziej to, Gorzej to wyglądało niż prawdopodobnie, to było wiadomo, że były problemy z jedzeniem, ale, ale na początku to było, było bardzo takie szokujące, także tak to wyglądało jest... jest dostałem zgodę na wyjazd do Kanady. Mówię, dużo osób tak ma, że mają rodziny całe w Polsce i wyjeżdżają. I sam siebie sponsorowałem, wyjechałem do Kanady w 82 roku. I w sumie Ewa dojechała w 83 roku. W sumie dwa lata byliśmy rozłączeni. Dwa lata byliśmy rozłączeni. rozłączeni. No i później było coś takiego, że ja chciałem bardzo przytyć, bo ja zawsze ważyłem tak 62 kg i zacząłem się dobrze odżywiać, ale rozchorowałem się i w, przytyłem do prawie 70 kg, ale rozchorowałem się i, i lekarze mi nie mogli pomóc, I dietą po prostu, jak zmieniłem dietę, mój cholesterol spadł, lepiej się poczułem i zainteresowałem się nutrition, czyli dietą, naturalnym leczeniem i później poszedłem jeszcze do koleżanki, która yy, iridologa i ona mi po, po prostu pokazała, że jest więcej niż tylko nutrition, ale tam są inne, ty, po prostu inne są dziedziny medycyny naturalnej i powiedziałem, będę uzdrowicielem i z, z, zacząłem studiować yy, jak to było, z zioła, homeopatię, akupresurę, z chińską medycynę, yy, wszystko, to raczej co może fizyczne, być. co może być. Chciałem wszystkiego dotknąć. No a później stwierdziłem, że to jest jeszcze za mało i wszedłem już głębiej. Ja nie powiedziałam, dobrze. Ja powiedziałam, to jest bardzo fajne, bo przyda się nam, już będziemy zdrowsi i pomożemy ludziom, którzy, którzy też nie wiedzą, jak żyć i jak odżywiać się. No bo każdy ja tylko szybko, szybko, byle, byle co. I te potem mieli jakieś nadciśnienia czy jakieś inne choroby, a to przeważnie jest związane z błędnym odżywianiem i z tym z niewłaściwym trybem życia też. I mówię, bardzo fajnie, to jest wszystko bardzo ciekawe. I ja sama czytałam książki jego, ale mnie interesowała strona fizyczna. Fizyczne. A jego zupełnie coś innego pociągało w tym. Jego pociągało bardziej dusza i zaczął szukać innych rzeczy. Zainteresowałem się ideologią, ziołolecznictwem i, i naturalnym odżywianiem. Pojechałem do doktora Jensena w Kalifornii, tam skończyłem kurs idrologii i odżywiania. I to mnie na jakiś czas zafascynowało, ale wiedziałem, coś było, moje jeszcze musi być coś więcej oprócz tego. I w tym momencie się zainteresowałem właśnie energiami, czyli uzdrawianie planiczne, bioenergoterapia, astrologia, homeopatia. Skończyłem kursy, jak wyganiać domany. Uczyłem się medytacji i chciałem wszystkiego dotknąć i wszystko sprawdzić, jak to, jak to wszystko działa. I chodził na różne kursy i sam robił różne rzeczy i chodził do różnych takich wróżek i, i takich uzdrowicielek. One robiły różne jakieś tam jakimiś tymi ziołami, okręcały go w kółko. Nie, tego, ja byłam na, na tym takim sansie i, i siedziałam jak na tym, jak na szpilkach, bo to ja widziałam, mówię, co to jakieś takie niepokoiło mnie to bardzo. Ja już leczyłem ludzi, już ludzie przyjeżdżali do mnie, a ja, ja robiłem różne zabiegi. Na przykład moja mama zadzwoniła z Polski, a mama nie, nigdy nie dzwoni, mówi, że ma ciśnienie 220 na 150. Więc ja w ciągu 6 minut jej to ciśnienie zbiłem. Na odległość, z Kanady, przy pomocy wahadła. I utrzymałem to ciśnienie, do tego, do tego stopnia, że jak mama poszła do lekarzy, to lekarze w ogóle zbaranieli. Więc wiedziałem, że to działa. Coś, coś mnie raz przelaziło, bo przyszła kobieta z małym dzieckiem, której ta mała dziewczynka, jej się woda zatrzymywała. I ale ona była w takim stanie... No, ja tam coś robiłem, robiłem różne techniki. Na drugi dzień ta kobieta przychodzi, to dziecko spuchło prawie dwa razy. Na, a na oczy nie widział. Mhm. Ja się przelaziłem, mówię, że ja tu już nic nie mogę pom pomóc, także powiedziałem, niech pani jedzie do szpitala, i ona chyba pojechała do szpitala, nie wiem, co dalej się, co dalej się działo. Później miałem taki przypadek, kiedy przyszła, do, choć żona była w domu i, i przyszła do znajoma, która miała taki lęk, dlatego, że w jej rodzinie w wieku 42 lat umarł jej zdaje się dziadek, później ojciec mają 42 lata, brat i siostra. I ona miała dwa miesiące przed osiągnięciem w wieku 42 lat, wpadła w panikę, że coś to jest, więc ja mówię, to jest klątwa. No więc e, zadzwoniłem do kolegi on to z, tą klątwę ściągnął z niej. Ale ona, jak ja robiłem na niej zabieg, to była ona kobieta. Ja tak nagle mówię, taka myśl do mnie przyszła, do mnie. Mówię, przecież jak ja bym z, zrobił tą jakąś technikę, że na przykład bym zwiększył jej na przykład porządliwość, to przecież ta osoba wtedy, ona, to, to można by to było zrobić. I nagle przyszła taka myśl, mówię, o co tu wszystko chodzi? bo tego nie można udowodnić, bo jak lekarz, dajmy na lek, są przypadki w Kanadzie, gdzie lekarz nam komuś daje zaszczyk, ta osoba nagle śpi, on z nią ma seks i to, to można udowodnić. Natomiast spraw takich jak tutaj nie można udowodnić. To jest energia, poza tym nikt nie wierzy w to wszystko. Wielu ludzi powie, że nie wierzy. To jest sugestia hipnoza, czy coś takiego, ale ja wiedziałem, że to istnieje. Wiedziałem, że to, bo, bo byłem w tym. I to mnie bardzo zastanowiło, dlatego że ja zawsze szukałem prawych wartości. A tutaj widziałem, że tym można manipulować. I ja mówię, coś tu jest nie tak. To znaczy, to było, że ja działam, że ja modlę się do jakichś istot, że ja proszę o jakąś pomoc, ale w sumie nie wiem kogo. Mhm. W sumie to nie wiem kogo. Wiem, że wahadło chodzi, działa... Ale co za tym wszystkim stoi, ja nie wiem, co, co tam jest, bo tego nie widać. Ja modlę się modlitwą, wielka, wielka inwokacja. I to odmawiałem trzy razy dziennie, gdzie tam się wzywa, żeby Chrystus przyszedł na ziemię. I miałem taki przypadek właśnie z tą modlitwą, pojechałem do pracy do innego miasta. I akurat musieliśmy, mieć, nie mogliśmy tej pracy zacząć od razu, więc mieliśmy chyba 5-6 godzin przerwy. Poszedłem do księgarni i, i czułem wewnątrz, że mam coś kupić. Ale chodzę po tej księgalni, chodzę, nic nie byłem, w, nie, nie mogłem znaleźć. Wyszedłem, po dwóch godzinach wróciłem i wiem, że coś mam kupić. Nie podchodzę do, do półki, a miałem już w tym czasie dużo książek. już Kupiłem książek na 10, może 20 tysięcy dolarów książek ściągałem, bo miałem różne książki, ściągałem ze Stanów, z, z, z, trudno dostępne książki, jeśli chodzi o z, wiedzę tajemną. I chodzę po tej księgarni, podchodzę do, do książki, wyciągam i otwieram. I otwieram od razu na tej wielkiej inwokacji. I za się okazuje, że ja przez, przez te lata odmawiałam tą wielką inwokację, odmawiałem dwie zwrotki. <śmiech> Natomiast trzecia zwrotka w ogóle nie była opublikowana. Trzecia wzlotka właściwie wyjaśnia dokładnie, do kogo się modliła, Gdzie Chrystus znaczy Antychrist, czyli Antychrist. E, poza tym, e, jak się okazało, ta, e, ktoś, kto wydawał tę e, wielką inwokację, to na początku to wydawnictwo się, teraz się nazywa Lucy's Trust. Kiedyś się nazywało Lucifer Trust. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Już zaczynałem do, to dostrzegać, ale nie wiedziałem, jak, do, jak to dotknąć wszystko. Słuchali Państwo pierwszej części reportażu zatytułowanego Uzdrowiciel. Do wysłuchania drugiej części zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień. Hit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 Oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Przed chwilą czytaliśmy o dwóch różnych osobach, których spotkał Jezus. Obydwaj byli bardzo bogaci. Pierwszemu bardzo zależało, aby przestrzegać przykazania Boże. Pierwszy człowiek bardzo starał się, aby przestrzegać przykazania Boże. Chciał być doskonały przez wypełnianie przykazań Bożych. Tak mu na tym zależało, że przyszedł do Jezusa, aby się upewnić, czy mimo tego, że tak bardzo stara się wypełniać przykazania, to może jeszcze coś przeoczył. Może jeszcze coś mu brak. Brak mu było pewności, czy przez próby wypełniania przekazań zasłużył sobie na życie wieczne z Bogiem. Brak mu było pewności, czy zasłużył sobie na życie wieczne z Bogiem przez dobre uczynki. Z czym on odszedł po rozmowie z Jezusem? Czytamy... Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Drugi człowiek, którego spotkał Jezus, to Zacheusz. Był menadżerem celników i był bardzo bogaty. Dlaczego był bogaty? Bo kradł i ograbiał ludzi, płacących podatki. Nie tylko nie mówi on, że starał się wypełniać przykazania Boże, ale wiemy, że ignorował on przykazania Boże. Przykazanie Boże mówi, nie kradnij, a on kradł. Który z tych dwóch ludzi otrzymał zbawienie Boże? Czytamy, że ten drugi otrzymał zbawienie Boże. Czytamy, że Zacheusz, celnik, złodziej, otrzymał zbawienie Boże. Jezus tak mówi, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Pierwszy, który starał się wypełniać przykazania, aby zasłużyć sobie na niebo i na zbawienie, odszedł zasmucony. Drugi nie przestrzegał przykazań bożych, ale po spotkaniu Jezusa pozostał bardzo szczęśliwy i uradowany. Pierwszy zasmucił się, gdy usłyszał, że powinien rozdać pieniądze. Drugi w swojej radości mówi, Drugi w swojej radości mówi, Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Pytaniem było, co łamie Ciebie? Prawo Boże czy łaska Boża? Co złamie Ciebie? przykazania Boże, czy miłość Boża? Wyznam przed Tobą dzisiaj, co łamie mnie. Gdy słyszałem kiedykolwiek o prawie Bożym, doświadczałem jakby skurczu mięśni, skurczu serca, skurczu dłoni. Gdy słyszałem kiedykolwiek o prawie Bożym, usztywniam się, spinam się i zacinam się. Gdy słyszę kiedykolwiek o przykazaniach Bożych, moja twarz się marszczy, Skóra dostaje dreszczy. Jak mówią inni, włosy stają jeża. Czy pamiętasz, jak zachowuje się jeż, gdy jest atakowany? Czy pamiętasz, jak zachowuje się kot, gdy jest atakowany? Podobnie zachowuje się człowiek, gdy jest atakowany przez prawo Boże. Czy niepodobnie zachował się pierwszy bogaty? który spotkał Jezusa i rozmawiali o przestrzeganiu prawa Bożego? Zmarszczył się, usztywnił się i spiął się, zaciął się i nie wypuścił z ręki ani centa. Drugi bogaty, Zacheusz, nie wypytywał Jezusa o dziesięć przykazań. On wiedział, że jest grzesznikiem. Ale gdy spotkał Boga łaski w Jezusie Chrystusie, ucieszył się, rozweselił się, Rozradował się, jego serce zmiękło, rozluźnił się i jego ręka, jak i jego kieszeń otwarły się, aby podzielić się majątkiem z innymi. Czy doświadczyłeś, doświadczyłaś kiedyś płaczu z powodu bólu? A czy doświadczyłeś, doświadczyłaś kiedyś płaczu z powodu szczęścia i radości? Pozornie wygląda, że jest to taki sam płacz, ale nie jest. Bardzo inny jest płacz z powodu bólu od płaczu z powodu szczęścia i radości. Jeśli nigdy nie doświadczasz tego, zapytaj osobę, która płacze z powodu bólu i osobę, która płacze z powodu szczęścia. Jest różnica. Jest to wielka różnica. W podobny sposób życie pod śledzącym okiem dziesięciu przykazań może spowodować dużo łez z powodu bólu. Chodzenie i życie w objęciach łaski Bożej może być przyczyną łez, ale łez szczęścia i radości. Chodzenie i życie w objęciach miłości Bożej może być przyczyną łez, ale łez radości i szczęścia. Gdybyśmy obserwowali obydwu tych bogatych, którzy spotkali Jezusa i gdyby oni płakali, płacz każdego z nich byłby inny. Pierwszy płacz ze smutku i rozczarowania. Drugi płacz, celnika płacz, to płacz radości i szczęścia. Można powiedzieć, że przykazania Boże łamią kości, a łaska Boża łamie serce. Przykazania Boże łamią kości, a miłość Boża łamie i otwiera serce człowieka. Z rozmów ze słuchaczami audycji Wiara i Wolność widać, że jest dwie lub trzy grupy ludzi w tej sytuacji. Jest grupa osób, których przykazania Boże, czekająca kara Boża i potępienie Boże mobilizuje do ucieczki w ramiona Jezusa. Jest druga grupa osób, których łaska Boża i miłość Boża łamie, zmiękcza, rozluźnia i widzą, że nie ma lepszego miejsca niż to, gdy jestem przyjacielem Jezusa. Jest trzecia grupa ludzi, którzy są neutralni, obojętni, a nawet ignorujący. Ignorujący prawo Boże i ignorujący łaskę Bożą. Do której grupy ty należysz? Co łamie ciebie? Prawo Boże czy łaska Boża? Wyznam przed tobą, co łamie mnie. Mnie łamie łaska Boża. Łaska Boża zmiękcza mnie, rozluźnia mnie. Otwiera mnie Łaska Boża wyciska ze mnie łzy Ale łzy radości Łaska Boża to tak jak promienie słońca Padające na twardy, skamieniały lód Łaska Boża to jak ciepło Otaczające twardy, skamieniały miód Który gdy spotka się z ciepłem Rozpływa się słodko dookoła Czytaj codziennie Pismo Święte Poznaj dokładnie naukę Bożą Bo jest nauka religii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 nadal trwamy, nadal jesteśmy w audycji Wiara i Wolność i zapraszamy do pozostania z nami przez następne około pół godziny, bo teraz jest ta specjalna pora i ten specjalny czas, aby zająć się tematem bardzo ważnym, bardzo ciekawym, interesującym i wierzymy, że dla Was, bo dla nas jest to bardzo zajmujące i i szczególne, że tak dużo, tak dużo w Nowym Testamencie jest napisane, co mamy, kim jesteśmy, w Jezusie Chrystusie. Dosłownie jest to wyrażone słowami w Jezusie Chrystusie, albo jest też dużo miejsc, gdzie jest napisane w Nim. I właśnie ostatnio przechodzimy te miejsca, czytamy te miejsca i zastanawiamy się, co jest w Chrystusie Jezusie, co jest w Nim, co mamy w Nim, gdy jesteśmy w Nim. Jest to, jest to niezwykłe i jest tak dużo na ten temat napisane w różnym odniesieniu, w różnej formie, że jest wprost niemożliwe, żeby ktoś to czytał, czy słuchał i nie został poruszony i nie został dotknięty tym. Dlatego robimy to nadal i dzisiaj zapraszamy, aby się zastanowić, co mamy, co jest w Jezusie Chrystusie dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. A przy okazji mamy możliwość dowiedzieć się, co to znaczy być w Jezusie Chrystusie. Ze mną jest Ania Józef-Lupa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. I przechodzimy do listu apostoła Pawła do Kolosan. Jest to rozdział drugi, wiersz 15, gdzie jest mowa o rozbrojeniu. Czym nam się kojarzy rozbrojenie? Jest światowe rozbrojenie, ludzie dążą do rozbrojenia, ale jest też rozbrojenie na przykład takie, że walczą dwie armie ze sobą, jedna zwycięża drugą, ta pokonana jest po prostu rozbrojona. Więc przeczytajmy ten wiersz i zastanówmy się o jakim rozbrojeniu Pan Bóg nam donosi w tym wierszu. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódł je dzięki niemu w triumfie. WPNA Oak Park, Chicago Apostol Paweł tutaj mówi o rozbrojeniu ale też mówi, dzięki komu to się dokonało. Dzięki niemu, to znaczy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ale aby rozbrojenie musiało nastąpić, musiało dokonać się coś wcześniej. Bóg dał władzę i autorytet Adamowi i Ewie przy stworzeniu, aby człowiek panował na ziemi. Jednak pierwszy Adam przez nieposłuszeństwo, przez nieposłuszeństwo Bogu, będąc zwiedzionym, Ewa będąc zwiedzioną, pociągnęła za sobą Adama, który był nieposłuszny Bogu i oddali się tak naprawdę w posłuszeństwo diabłu, stali się niewolnikami szatana. Od tego czasu, tutaj nazwany jest szatan i jego moce jako zwierzchności i władzę. Od tego czasu szatan wraz ze swoimi a, sługami, upadłymi aniołami, demonami, posiadał władzę nad rodzajem ludzkim. Oczywiście szatan nigdy nie miał władzy nad samym Bogiem, bo Bóg jest Bogiem i Bóg zawsze miał władzę ponad wszystkim. Jednak Właśnie to Bóg w osobie Jezusa Chrystusa Przychodzi jako ostatni Adam Tak Pismo nazywa Jezusa Chrystusa Jako ostatni Adam, jako człowiek Dlatego Pan Jezus tak często mówił o sobie Jestem Synem Człowieczym Oczywiście w innych miejscach mówił On jest Synem Bożym Ale tutaj właśnie ten werset mówi Że Jezus Chrystus jako ostatni Adam Pokonał szatana Pokonał, pokonując go jest tutaj taki obraz, że powiódł w triumfie zwierzchności i władzę, czyli Jezus Chrystus to, to samo, co Adam utracił, jako ostatni Adam odzyskuje dla ludzkości. I teraz to właśnie w nim, tutaj jest napisane, w nim Bóg w Jezusie Chrystusie, w tym ostatnim Adamie wystawia na widowisko wszelkie zwierzchności i władze. Kiedy w starożytnych czasach cesarz podbijał jakieś państwo, kiedy ludzie byli wzięci do niewoli, byli prowadzeni jako skuci kajdanami, jeden za drugimi i właśnie z takim kordonem niewolników czy też więźniów wjeżdżał jako triumfujący cesarz do swojej stolicy. To jest właśnie taki podobny obraz że ten władca, ten, który trzymał wcześniej w swojej mocy niewolników, zostaje podbity, zostaje związany, skuty w kajdany, natomiast ten, który go pobił, wchodzi jako zwycięzca i właśnie tym zwycięzcą w tym przypadku jest ostatni Adam, Jezus Chrystus i to on uczynił w pierwszym rzędzie dla Boga, dlatego, że że to jest Boża wola, aby człowiek panował. Jednak musimy również pamiętać, że to właśnie również uczynił dla nas. I my jesteśmy powołani do tego, aby panować. Ale to może się dokonać tylko wtedy, jeśli jesteśmy w Nim. Dlatego Pan Jezus powiedział, że przekazana została mi wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Została Mu przekazana. Ale teraz Pan Jezus również tą samą władzę przekazuje tym, którzy do Niego należą. Została Mu przekazana, bo On pokonał. On rozbroił zwierzchności i władzę. A Jego zwycięstwo dokonało się na krzyżu. To zwycięstwo dokonało się na krzyżu dla mnie i dla Ciebie, dla chwały Bożej. W Nim, w Jezusie Chrystusie rozbroił szatana w Nim, ale na tym nie koniec, temat jest kontynuowany, bo w Jezusie Chrystusie jest jeszcze więcej i w następnym wierszu możemy zobaczyć, czy zastanowić się, w jaki sposób wiemy, że jesteśmy w Nim, w Jezusie Chrystusie. A jest to z pierwszego listu apostoła Jana, rozdział 2, wiersz 5. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Apostol Paweł w e, jednym ze swoich listów stawia znak równości pomiędzy wykonywaniem prawa a miłością. To znaczy, jeżeli ktoś w doskonały sposób wykonuje prawo, to znaczy, że jest w nim Boża miłość. Tak samo, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, on nigdy nie zgrzeszył. To znaczy, że co? Że nigdy nie złamał prawa, Bożego prawa. Ale to również, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, widzimy w nim doskonałą miłość. Dlatego tutaj jest właśnie napisane, że kto zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Ten, kto słucha i wykonuje, w tym jest miłość Boża. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Po czym poznajemy, że jesteśmy w Nim? po tym, że zachowujemy Jego naukę, po tym, że zachowujemy Jego Słowo. Nic nie pomoże mi chodzenie do Kościoła codziennie, nic nie pomoże mi przyjmowanie komunii codziennie, nic nie pomoże mi chodzenie na spowiedź, jeśli nie wykonuję Jego nauki, jeśli nie zachowuję Jego nauki, jeśli nie trwam w Jego Słowie, jeżeli nie mam miłości, jeżeli żyję w porządliwościach, w zazdrości, w nienawiści, w nieprzebaczeniu, to znaczy, że nie trwam w Nim. Tutaj tak wyraźnie jest to podkreślone, tak wyraźnie jest to powiedziane. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Po tym, że trwamy w Jego nauce. Kiedy otwieram Pismo Święte i wiem o tym, że to jest Słowo Boże, przyjmuję je tak, jak jest, i żyję tym Słowem. Tak jak Pan Jezus powiedział, nie, nie, nie, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeżeli trwam w tym, wykonuję to. Oczywiście sam jestem w stanie. To Słowo najpierw pokaże mi mój stan, pokaże mi moją słabość, mój grzech, ale również przyprowadzi mnie do Jezusa, gdzie oddając Mu swoje życie, uznając siebie za słabego, za grzesznego, Oddając Mu swoje życie, wierząc w to, że umarł za Mnie, zostaje wypełniony Duchem Świętym, przyjmuję Jego Słowo takim, jakim jest i, i pragnę z całego serca wypełniać to Słowo. Po tym poznaję, że w Nim jestem. Następny szósty wiersz jest interesujący, bo mówi w Nim, w Jezusie Chrystusie, mówi o ludziach, którzy mieszkają w Jezusie Chrystusie. Jest to o tyle interesujące, że w innych miejscach pisze, że Jezus Chrystus mieszka w człowieku, który przez wiarę przyjął go. Na początku Ewangelii Jana właśnie ten sam apostoł Jan tłumaczy nam, co to znaczy i w jaki sposób możemy stać się dziećmi bożymi, że przyjmujemy Jezusa przez wiarę. I wtedy Jezus przez wiarę mieszka w nas. A tutaj pisze, że Ci, co należą do Chrystusa, mieszkają w Nim. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Powinien sam postępować tak, jak On postępował. Jeżeli nie wykonujesz tego, co Pan Jezus mówi, nie wykonujesz Jego słowa, to nie twarz w nim co to znaczy nie wykonujesz to znaczy nie postępujesz nie wystarczy słuchać należy wykonywać dlatego też święty Jakub w swoim liście mówi abyśmy nie byli czy też nie oszukiwali samych siebie abyśmy nie byli słuchaczami tylko i wyłącznie ale wykonawcami Słowa Bożego dlatego tutaj jest to podkreślone że Pan Jezus zresztą sam mówi, w przypowieści o fundamencie mówi, że nie ten, kto słucha i nie wykonuje Słowo Boże, ale ten, kto słucha i wykonuje Słowo Boże jest jak ten, który zbudował swój dom na skalę. Ten, który słucha, a nie wykonuje jest jak ten, który zbudował swój dom na piachu. Zrobimy teraz przerwę i powrócimy. Cię do służby mojej, dokąd Ci rozkażę idź, bądź posłuszna mojej woli, właśnie Ty. Chciałam tego słyszeć, jestem młoda, panie mój. kośli starszych, a zobaczysz, jaki wtedy będzie plon. Lecz Bóg nigdy się nie myl. wracamy w poszukiwaniu kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie kim jesteśmy w Nim kim jesteśmy gdy należymy do Niego w jaki sposób możemy to widzieć w jaki sposób możemy to doświadczać i w jaki sposób jest to widoczne i Następny wiersz jest to w dalszym ciągu z listu pierwszego listu świętego Jana, rozdział drugi, wiersz ósmy, który mówi o nowym przekazaniu, które jest w Jezusie Chrystusie. Stare przykazania były wypisane na kamieniach, a Jezus przyszedł do nas z nowym przykazaniem, zamienił tamte 10 przykazań na dwa przykazania, i teraz apostoł Jan pisze, że teraz jest nowe przykazanie. A jednak nowe przykazanie podaję wam to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Już trochę wcześniej wspomniałeś o nowym przykazaniu. Sam Pan Jezus powiedział, że nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Czy to przykazanie tak naprawdę jest nowe? Przecież to samo przykazanie było podane już w Starym Testamencie, już w księgach mojżeszowych. Ale właśnie tutaj jest podkreślone to, jako nowe. Dlaczego nowe? Dlatego, że kiedy człowiek, kiedy człowiek przychodzi do Jezusa Chrystusa, kiedy prawdziwie upamiętuje się, czyli rozumie że jest grzesznikiem skazanym na potępienie. Kiedy przychodzi, pokutuje, to znaczy uznaje swoją grzeszność, widzi wstręt tego grzechu, ale również jednocześnie widzi miłość Jezusa Chrystusa, jego zadość uczynną, doskonałą ofiarę na krzyżu. Kiedy doświadcza przebaczenia od Jezusa Chrystusa, jego serce zostaje przemienione. Przykazanie, które w Starym Testamencie było wygrawerowane, wypisane na kamiennej tablicy, w Nowym Testamencie jest wyrysowane w sercu człowieka, w sercu człowieka, który przychodzi do Jezusa Chrystusa. I tak właśnie również apostoł Paweł to określa, zwracając się do wierzących w Koryncie, mówi, że Wy byliście znienawidzeni i nienawidzący siebie nazajem, byliście w grzechach ale doświadczyliście przebaczenia, obmycia, oczyszczenia. Tutaj apostoł Jan mówi, że gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci, ta ciemność gdzie ustępuje? W moim sercu, kiedy przychodzę do Jezusa Chrystusa, już więcej nie mogę nienawidzieć. A światłość prawdziwa świeci. To Bóg rozświeca serce człowieka. Człowiek, który przychodzi do Jezusa Chrystusa, nie może być już takim samym człowiekiem. Tak jak wcześniej mówiliśmy, że wypełnia Słowo Jezusa Chrystusa. Po tym poznaje, że jest w Nim. Panie Jezus powiedział, że wy jesteście światłością świata. Jeżeli człowiek przyszedł prawdziwie do upamiętania do Jezusa Chrystusa i został wypełniony Duchem Świętym i trwa w Słowie Bożym, jest prawdziwie światłością świata, bo Bóg rozświecił jego serce, bo Bóg włożył przykazania swoje w serce człowieka. Taki człowiek już nie potrafi nienawidzieć. Już nie będzie kłamał, nie będzie kradł, potrafi przebaczyć i tak moglibyśmy wymieniać. Ale to nie jest już dlatego, że człowiek taki jest wielki, ale to jest dzięki Jezusowi Chrystusowi, który dokonał wewnętrznej przemiany w sercu człowieka, który, człowiek, który ma nowe serce, który w tym nowym sercu Bóg wyrysował swoje przykazania. Tak dużo, tak wiele dał i daje Bóg i oferuje Bóg dla tych, którzy chcą należeć do Jezusa Chrystusa. Jak dużo, jak wiele, wszystko. Jak czytamy i czytaliśmy wcześniej, wszystko dał, co miał swojemu synowi, a przez to i przez jego syna daje tym, którzy należą do Jezusa Chrystusa, którzy są w Nim, w Jezusie Chrystusie. W Nim otrzymujemy wszystko, co Bóg miał. Najlepszego, najbardziej cennego wszystko. A to wszystko jest tak ogromne, że potrzebujemy wieczności, aby się tym radować, aby to podziwiać, aby się tym cieszyć. Dlatego to, co tutaj robimy, to tylko dotykamy tematu, żeby osoby zainteresowały się tym, żeby się zastanowiły, żeby to poruszyło was i żebyście zaczęli szukać, czyli czytać, aż przychodzi moment, że człowiek widzi, że poza Jezusem jest zgubiony i zgubiony na, na zawsze. Dlatego mamy nadzieję, że was to poruszy porusza i poruszy i że nie będzie jednej osoby, która prywatnie, tam gdzie jesteś i tak jak jesteś, nie musisz się ubierać, nie musisz się przebierać, nie musisz iść do fryzjera, gdzie jesteś, możesz powiedzieć Bogu, ja chcę należeć do Jezusa, bo widzę, że w Nim jest wszystko, że w Nim jest wszelkie bogactwo i wszelkie błogosławieństwo i wszelka dobroć i wszelka miłość, i wszystko, co mózg może objąć, i to wszystko, co nasz mózg jeszcze obecnie nie obejmuje. Jest naszym przywilejem, że możemy o tym mówić. Dziękujemy za was, że możecie tego słuchać i błogosławimy wam w imieniu Jezusa Chrystusa i zapraszamy za tydzień, a dzisiaj dziękujemy również Ani Józefowi Lupa. Dziękujemy państwu. Dziękujemy.